Pod namiotem słowa. Julian Tuwim, pan Maluśkiewicz i wieloryb. Był sobie pan Maluśkiewicz. Najmniejszy na świecie chyba. Wszystko już poznał i widział z wyjątkiem... Wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciuśki, jak ziarenko kawy. A oprócz tego podróżnik i oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo... Wieloryb jest przeogromny, największy w świecie chyba Pan Maluśkiewicz, wesoły, że mu się podróż uśmiecha Zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina, beczkę, rower i różne narzędzia Wszystko na tę łódeczkę a żeby miękko mu było, dno łódki watą posłał, potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów, skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę, wszystko wziął na tę łupinkę. Bo wszystko było malusie, tyciuchne, tyciuchenieczkie. Bo przecież sam Maluśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział Do Gdyni. Po godzinie już byli. Zameldował się w porcie u pana kapitana. Czy jest miejsce na morzu? Wystarczy, proszę pana. Więc się pan Maluśkiewicz zaraz Puścił na fale, płynie sobie i płynie coraz dalej i dalej. Morze ciche, spokojne i gładziutkie jak szyba, ale jakoś nie widać, nie widać wieloryba. Wiosłuje jednym wiosłem, dwoma. Trzema, czterema, już dwa tygodnie płynie, a wieloryba nie ma. Woła. cip cip wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tycio, tyciutko, tyciuteńko. Już dwa miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek i coraz częściej drzemał. O, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał Aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną Ach, Odpocznę myśli, wrócę, jak go nie ma, to trudno Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony, trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał, zabił komara z armaty i chce spać, bo już ziewał. Ech. Trzeba namiot ustawić. Zbiera się do dzieła, wbija gwoździe do ziemi, nagle wyspa. Kichnęła. Kichnęła i, i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja, jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wbija. Wieloryb? Pan Maluśkiewicz tak sobie na cały głos drze? Niewieloryb, głupta się, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A, a, a wyspa? Jaka znów wyspa? To mego nosa koniuszek. Zatrząsł się pan Maluśkiewicz. Kto mnie znowu tam łechce? Nie łechce, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chce. Wziął łupinę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, Nosa do góry zadziera i odpowiada No chyba!